Często gdy mamy problem z maszyną, no, chcielibyśmy kogoś się poradzić, ale no, w praktyce bywa to tak, że musimy albo do kogoś pojechać, albo ktoś musi przyjechać do nas. Czas, czas, czas. Prace w polu są zaawansowane, potrzebujemy podregulować coś, czy to w opryskiwaczu, czy w jakiejś innej maszynie. Nie do końca wiemy jak. Na szczęście ciągniki John Deere są skomputeryzowane. W związku z tym taka zdalna pomoc stała się teraz całkowicie prosta, łatwa i właściwie błyskawiczna, a wszystko to dzięki zdalnemu pulpitowi. Zupełnie jak na komputerze i o ten temat pytam pana Bogdana Kazimierczaka z firmy John Deere. Jak to działa? Czy żeście TeamViewera zainstalowali w traktorach? Oczywiście, że nie. Mówimy tutaj o systemie zdalnego dostępu do wyświetlacza za pomocą naszego systemu telematycznego JDLink. Czyli nie internetu. Pośrednio również internetu, bo tutaj mówimy oczywiście o transmisji danych. Większość naszych ciągników, wszystkie ciągniki od serii 7R, w górę posiadają już w standardzie system telematyczny JD-Link. Jest to bramka tak zwana MTG, zainstalowana w naszym ciągniku, w sieczkarni, w opryskiwaczu, w kombajnie. Bramka telematyczna, która jest połączona z tak zwaną magistralą canvas pojazdu, zbiera informacje na temat maszyny. Informacje dotyczące zużycia paliwa, obciążenia silnika, parametry pracy, a więc czas na przykład włączenia silnika na biegu jałowym, transportu, pracy w polu. Ale ta bramka telematyczna umożliwia również zdalne wsparcie operatora. A więc ta bramka telematyczna jest połączona kablem Ethernet z naszym wyświetlaczem 2630 bądź 4600 dzięki czemu możemy zdalnie połączyć się z wyświetlaczem e... i zobaczyć to co widzi operator i zobaczyć dokładnie to co widzi operator a więc w tym momencie wsparcie takiego operatora jest dużo prostsze możemy go pokierować przez poszczególne elementy menu wyświetlacza po to aby zoptymalizować ustawienia na przykład naszego opryskiwacza samojezdnego. A zrobić to za niego również można przez zdalny pulpit? Oczywiście, że nie. No to są jednak względy bezpieczeństwa, a więc tutaj łączymy się telefonicznie z naszym operatorem i krok po kroku bardzo sprawnie go pokierujemy przez poszczególne tutaj właśnie te ustawienia wyświetlacza. Dużo ludzi korzysta z tego typu opcji? Coraz więcej. W większości naszych maszyn jest to już wyposażenie standardowe. Mało tego, klienci również proszą o doposażenie starszych maszyn właśnie w system JD-Link. System JD-Link to nie tylko dane dotyczące maszyny, kody błędów, godziny pracy, ale również inne funkcje, takie jak na przykład bezprzewodowy transfer danych. WDT, Wireless Data Transfer, jest to rozwiązanie, które umożliwia przesyłanie danych, dokumentacji z naszego kombajnu sieczkarni, opryskiwacza bezpośrednio po wykonanej pracy polowej, do centrum operacyjnego, a więc do witryny, która jest dostępna z komputera oraz z urządzeń mobilnych, takich jak tablety i smartfony. Czyli z tego może zarówno właściciel, jak i dealer wysnuć pewne wnioski na temat eksploatacji, ewentualnych zmian lub też... Uszkodzeń? Jak najbardziej. No tutaj system JD-Link umożliwia nam również kontrolę kodów błędów, a więc oczywiście za zgodą klienta, jeżeli klient wyrazi taką zgodę, a dealer ma dostęp do takich informacji, dzięki czemu może przygotować się na awarię, która może nastąpić dużo wcześniej. Ponoć najczęstszym kodem błędu jest niski poziom paliwa. Tak, taki kod błędów się pojawia, ale tak naprawdę e, priorytety możemy konfigurować sami. A więc ten kod błędu, niski poziom paliwa, możemy oczywiście przesunąć do tego priorytetu najniższego, oznaczyć go kolorem zielonym, bądź po prostu nawet wyłączyć tego typu powiadomienia. Jakie jeszcze inne funkcje tego systemu JD-Link są w ogóle dostępne? System JD-Link zainstalowany na dwóch maszynach, na przykład na dwóch opryskiwaczach, które pracują na tym samym polu, umożliwia dzielenie się mapą pokrycia. A więc jeżeli opryskiwacz, a, wykonał oprysk w pewnym obszarze pola, opryskiwacz B w tym samym miejscu będzie już wyłączał sekcje opryskowe. Żeby nie było nakładek. Żeby nie było nakładek. To samo dotyczy na przykład kilku maszyn uprawowych pracujących na tym samym polu i wielu innych konfiguracji, e, konfiguracji maszyn. Inna funkcja jest to korzystanie z sygnału RTK, z korekcji różnicowej, a więc z najdokładniejszej pracy maszyny na poziomie 2,5 cm właśnie wykorzystując bramkę telematyczną MTG, która spełnia funkcję modemu mobilnego RTK.